Do osiemnastej. Znajdziesz nas w czwartek w Polu Głównym Centrum Kultury Zamek, w piątek w Lokum Stonewall, w sobotę na dziedzińcu klubu Dragon. Włącz Afera i poczuj się, jakbyś był na backstage Next Festu Wszystko w trzy najpiękniejsze dni kwietnia. Make spring great again on the air. My name is Jim and I'm here to say that I'm on affera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolling Royce. 98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 Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Kultura. Słucham. Sabotaż kulturalny. Hej, cześć. Dzień dobry. Mamy niedzielę, a niedziela to w sabotażu kulturalnym moment na nasze niedzielne Cykle, a z tej strony Marta Głogowska i witam się z Wami w kolejnej odsłonie mojej serii Literatura w ramach Sabotażu kulturnego oczywiście. I po zeszłomiesięcznej audycji w formule Radia na Wynos z Poznańskich targów Książki, wracamy do naszego studia Radia Afera, właśnie w ramach literatury, w której wspólnie zgłębiamy tajniki literackiego ekosystemu. A uwierzcie, mi jest ich całkiem sporo. Literatura i cały ten książkowy świat działa trochę jak natura, stąd też cała nazwa mojego cyklu. A dziś jestem w studiu razem z Asią Panką. Cześć! Cześć! Bardzo miło mi tutaj Cię gościć i już zdradzamy, o czym będziemy rozmawiać, bo wspólnie gdzieś tam zaszyjemy się w gąszcz komiksowy, bo porozmawiamy oraz zapowiemy dla Was Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, który już w przyszłym tygodniu, w sumie w weekend, a nawet jeszcze trochę kawałek przed weekendem, bo od 16 do 19 kwietnia, czyli od czwartku do niedzieli w Bibliotece Uniwersyteckiej będzie miał miejsce, będzie tam się dział i przejdziemy razem przez cały program wydarzenia i trochę też o jego historię zahaczymy, no ale cała audycja nie byłaby możliwa, gdyby nie nasza realizatorka, czyli Alicja Miszczak. I sobie dzisiaj właśnie troszeczkę o tym po festiwalu sztuki komiksowej porozmawiamy, no ale to już w trakcie całej naszej audycji, więc koniecznie bądźcie z nami aż do godziny 18:00, oczywiście w Radio Afera. Boisz się Przekleństw i łez Rzucony na wiatr Nosi się kółki na stres Tabletki na żal Na miłość, na sen Musi przejść Musi przejść Musi przejść So she na antenie Radia Afera. Trochę się tutaj śmiejemy, że jak ja prowadzę audycję, no to Dekasino Casino musi lecieć. Trochę się z tego robi mała tradycja. No ale za mikrofonem Marta Głogowska i prowadzimy literaturę. Jest ze mną Asia Pankau i będziemy rozmawiać o Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej, który już w najbliższym tygodniu, 16 do 19 kwietnia. No i ja tak sobie tutaj też wcześniej rozmawiałyśmy. No to pomyślałam, że dobrze by było zacząć gdzieś tam od wprowadzenia w ogóle tego festiwalu tutaj na naszą antenę i żebyśmy troszeczkę sobie porozmawiały o jego historii, jego początkach. I właśnie, może wyjdziemy troszeczkę od samej tej idei. Czyli, aż opowiedz nam, skąd się właściwie wziął ten festiwal? Tak naprawdę początki Festiwalu Sztuki Komiksowej są nierozerwalnie związane z powstaniem samej pracowni Komiksu w uh -huh. Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Sama pracownia, jeżeli dobrze pamiętam, powstała w 2016 roku. W 2018 roku. 2020. Dokładnie. I jeżeli dobrze pamiętam. E, a w 2018 roku m, miało miejsce otwarcie czytelni nowa. Mhm. M, I to otwarcie m, było otwarciem w dzień m, Batmana. Mhm. I to już też była taka pierwsza kameralna imprezka. Otwarcia, otwarcia nowej. M, która później ewoluowała w Dzień Darmowego Komiksu mhm. I ten Dzień Darmowego Komiksu też odbywał się co roku. Wraz z Dniem Darmowego Komiksu był wydawany Darmozin, czyli ta publikacja, którą do dzisiaj, do dzisiaj wydajemy w ramach Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, czyli antologię komiksową. Do, do tworzenia której e, też e, zapraszamy, zapraszamy różnych e, twórców. Mm. I z czasem ten Dzień Darmowego Komiksu ewoluował właśnie w Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, e, który ma już wymiar trochę szerszy, mhm. jest bardziej rozbudowany. Mm. Aktualnie ma on 4 dni. Mm. I też zajmuje na pewno więcej gdzieś tam przestrzeni, że tak I powiem. I tak. I on też z czasem zaczął rozlewać się też poza przestrzeń Biblioteki Uniwersyteckiej uh -huh. na, inne, na inne miejsca w Poznaniu. To też pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Zdecydowanie. <laughs> I tak to leci, bo tak to się kręci już, już któryś Któryś rok. Przybywa, przybywa nam gości, gości przebywa przybywa nam współprac, przybywa nam, przybywa nam komiksów, przybywa nam autorów. I też od początku, znaczy ja nie byłam od początku powstawania tego festiwalu, ja dołączyłam mhm. do, do grupy pracowników komiksu 3-4 lata temu. Okay. I razem z nimi zaczęłam, zaczęłam też współtworzyć właśnie, właśnie w ten festiwal. Ale gdzieś u podłoża, u podłoża tego wszystkiego jest chęć rozmawiania o komiksie, chęć promowania komiksu, chęć pokazania, że komiks jest formą sztuki, że komiks jest też materiałem, którym można badać, który o którym należy rozmawiać również na akademii, również mhm. w uniwersytecie i on też powinien mieć swoje szczególne, szczególne miejsce, Bo w Polsce ten odbiór komiksu często, często jest kojarzony z formą rozrywki dla dzieci albo z historiami superbohaterskimi. Właśnie, I my trochę staramy się pokazywać mhm. różnorodność tej sztuki komiksowej. Też różnorodność i coraz większe bogactwo też lokalnej, polskiej sceny komiksu. Mhm. I też na pewno to, że to gdzieś tam faktycznie jest znacznie więcej niż, tak jak mówisz tutaj, gdzieś ta historia superbohaterów, bo faktycznie myślę, że większość e, też jest słuchaczy i tak po prostu gdzieś tam odbiorców kultury, literatury. Faktycznie jak usłyszy gdzieś tam komiks, no to to jest to, co gdzieś pierwsze, że tak powiem, przychodzi na myśl. A to jednak nie jest takie proste. To nie jest takie proste, to jest... Yy... Bardzo różnorodne, bardzo interesujące i bardzo zajmujące. Mhm. I myślę i mamy nadzieję, że ten festiwal też jest tego wyrazem i różnorodność tego programu, który który proponujemy. No właśnie, o programie jeszcze sobie dokładnie, go, to tak powiem, przeanalizujemy, ale jak już jesteśmy przy samym samej miejscu jakiejś biblioteka uniwersytecka i właśnie wspomniana czytelnia nowa, to ja bym się troszeczkę skupiła może przez chwilę na samym właśnie, na to samej tej czytelni, no bo faktycznie myślę, że studenci gdzieś tam kojarzą, że to jest biblioteka uniwersytecka to jest ten gdzieś tam stary, wiekowy budynek na Rotajczaka. no ale i mamy tam tutaj czytelnię humanistyczną, że tam jest tak ładnie klasyczny klimat e, i tak dalej tam panuje, a to faktycznie e, na parterze, jak dobrze pamiętam, tak. na pierwszym piętrze, na parterze e, jest czytelnia nowa i tam znajdziemy m.in. właśnie komiksy i są, jak dobrze kojarzę, też kanapy. Gdzieś tam faktycznie jest to taka przestrzeń bardziej otwarta i zachęcająca, żeby gdzieś tam się zaszyć właśnie w tej kanapie, poznać to, tą zawartość tej czytelni. Tak, czytelnia nowa jest punktem dosyć osobliwym w naszej bibliotece. Sama, sama pracownia komiksu to jest też ciekawe, bo pracownia komiksu wchodzi w skład zbiorów specjalnych, a więc tym, co by nam się ko kojarzyło z Biblioteką Uniwersytecką jako to, najbardziej klasyczne, mm -hmm. to, z czego biblioteki uniwersyteckie. Takie roczniki, zapiski, księgi, takie rzeczy. Dokładnie, najbardziej taka duma e, biblioteki. I jesteśmy my, e, komiksy, e, gdzie na pierwszy rzut oka może się to wydawać połączenie dziwne, mm -hmm. e, ale to też jesteśmy od tego, żeby właśnie pokazywać, czym ten komiks jest, czym on mm -hmm. był, w jaki sposób on ewoluował, w jakim kierunku on zmierza teraz. Przy tym staramy się być, no właśnie jak te, też powiedziałaś, tą przestrzenią otwartą. Przestrzenią przyjazną, e, przestrzenią, która trochę mam wrażenie przekracza takie mury instytucjonalne wychodząc, wychodząc też do twórców, wychodząc do twórców mm -hmm. niezależnych. My mamy sporo wydarzeń w czytelni. E, poza tym, że mamy festiwal, mamy jeszcze e, też e, naszą Dumę 24-godzinne rysowanie komiksu. Oh. E, to jest wydarzenie, które jest właściwie nierozerwalnie związane z samym poznańskim festiwalem. Mhm. Rysowanie Maraton Komiksowy ma miejsce w październiku. I to jest sobota i niedziela, gdzie zapraszamy twórców na 24 godziny do, do naszej czytelni, do biblioteki. Zapewniamy, zapewniamy jedzonko, zapewniamy miejsce do spania, zapewniamy potrzebne materiały do, do rysowania. I twórcy mają wyzwanie narysowania 24 stron 24 godziny. Wow. To jest wydarzenie, którym też łączymy się z innymi, z innymi e, instytucjami, z innymi podmiotami, bo to w różnych miejscach, e, miastach w Polsce jest organizowany ten maraton komiksowy. My mhm. też współpracujemy mhm. razem. I to tak naprawdę, co twórcy narysują, to co stworzą, my później wydajemy w formie darmówek festiwalowych, okay. właśnie tych darmowych komiksów, tych krótkich form komiksowych, które można, które można upolować, które można zdobyć w trakcie festiwalu. A to jest bardzo ciekawe, bo mi się tak kojarzą gdzieś tam w tym książkowym świecie, 24-godzinne maratony czytelnicze, że to właśnie siedzimy, czytamy, a tu proszę z rysowania taki maraton i to komiksów. Super, świetna inicjatywa. I Super, że coś takiego się właśnie pojawia e, też e, w Białeczce Uniwersyteckiej i w Czytelni Nowa, bo jak słyszę, drodzy słuchacze, Białeczka Uniwersytecka to nie jest właśnie tylko gdzieś tam te e, mury, w których e, można bardziej nawet podziwiać niż e, gdzieś tam spędzać czas. Też wiem, że są tam e, organizowane zwiedzania, że gdzieś tam faktycznie pokazać ten budynek od tej bardziej może historycznej strony, a tutaj wychodzicie trochę naprzeciw. Tak, ostatnio nawet było, e, było wydarzenie e, zabytku otwartego. To chyba nawet teraz, nie? W teraz, weekend. W ten weekend, tak. I też sporo, sporo osób właśnie, było widać, że pierwszy raz są, są mm -hmm. w naszej czytelni i że robi to wrażenie, bo to faktycznie robi wrażenie, kiedy wchodzi się do pomieszczenia, w którym jest przeszło 30 tysięcy komiksów i okay. nagle sobie mm -hmm. człowiek zdaje sprawę, że tyle tego jest i tyle tego, i tyle tego wychodzi. My na dzień dzisiejszy mamy największą kolekcję komiksów w Polsce. Wow. I to, to naprawdę robi wrażenie i jeżeli chcieć się zajmować komiksem, to jesteśmy, to jesteśmy idealnym miejscem. I też mm -hmm. myślę, że jest to bardzo naturalne, że robimy festiwal. Jesteśmy miejscem tak naprawdę... Jako stworzonym do robienia, do robienia festiwalu komiksowego. Zdecydowanie, tak to też brzmi, że właśnie jak na i najwięcej zbiorów w całej Polsce, no to po prostu aż żal was nie odwiedzić i właśnie nie zobaczyć tych zbiorów, więc mam nadzieję, że po drugiej stronie tutaj odbiorników siedzą właśnie takie osoby, które gdzieś albo właśnie już tym komiksem się interesują, albo może słuchają nas i dopiero gdzieś tam to może odkryją, że faktycznie to jest coś dla nich, no bo jeśli się tak okaże, no to najbliższy weekend będzie idealnym czasem, żeby też was odkryć 16-19 kwietnia Poznański Wystawa Sztuki Komiksowej. No i jak już zapowiadamy, przydałoby się przejrzeć dokładniej program, ale to już za chwilę, więc koniecznie zostańcie z nami dalej w Sabotażu Kulturalnym i w Literaturze w Radio Afera. Literatura na antenie Radia Afera w ramach Sabotażu Kulturalnego i rozmawiamy z Asią Pankał o Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej, który już od 16 do 19 kwietnia w Poznaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej. No i dowiedzieliśmy troszeczkę o samej historii, o Bibliotece Oczytelniowej No i już przedczasno zapowiadany przez nas program, a jest bardzo, bardzo bogaty i różnorodny, więc pomyślałam, że przejdziemy sobie powoli w trakcie naszej audycji przez... Mam nadzieję, że się uda przez cały program i pierwsze co tak zwróciło moją uwagę to hasło coś na rozbieg w waszym programie, więc też na rozbieg tutaj analizowania tego programu myślę, że to będzie w sam raz i tam znalazłam wystawy w trzech poznańskich instytucjach, no i właśnie czego mi się tam możemy spodziewać. Tak, na rozbieg zaplanowaliśmy trzy wystawy, mm -hmm. które, które będzie można odwiedzić, które będą też otwarte dla uczestników przez cały czas trwania festiwalów i jeszcze po nim. I na początek jest to wystawa komiksu łotewskiego w kolegium mm -hmm. Majus. I to jest część naszego y, naszego y, panelu projektu Comics Connection, y, który organizujemy o drugi bądź trzeci, e, trzeci rok, mhm. to jest po prostu nawiązywanie współpracy też z twórcami e, z zagranicy. Z e, krajów, e, krajów, głównie, głównie ościennych. E, mieliśmy już komiks czeski, węgierski, rumuński uh -huh. e, i w tym roku właśnie, właśnie komiks e, łotewski. Przyszedł czas. E, będzie tutaj tak <głos> głównym, głównym bohaterem. Uh -huh. e, poza tym jeszcze w Galerii Centrala będzie. Otwarcie wystawy, wystawy, wystawy Bardo, czyli pracy Wojciecha, Wojciecha Stefańca i to mhm. też będzie połączone z rozmową z autorem. I na koniec zaplanowaliśmy też w baraku kultury otwarcie wystawy prac Rafała Szłaby, Życie Wewnętrzne i tu też to będzie połączone z, z rozmową z samym, z samym autorem. Mhm. To są zresztą instytucje, z którymi też współpracujemy współpracujemy od lat, które zawsze nas chętnie goszczą. I też w Baraku Kultury zorganizujemy takie jeszcze before party przed samym, przed samym już... Weekendowym, weekendowymi atrakcjami festiwalowymi. Mm, ty coś na rozbieg właśnie do taki before akurat dokładnie. się wpasowuje tutaj. No i właśnie to przecież w sumie w sumieśmy, trzy wystawy już mamy, ale jak sprawdzałam program i tak jeszcze na marginesie drodzy słuchacze ja wam polecam sobie samemu też w ten program zajrzeć, bo jest bardzo dokładnie wszystko rozpisane co do godziny i jak chcecie sobie właśnie jakoś ten weekend fajnie zaplanować i niczego co was interesuje nie przegapić, no to tam odsyłamy. No ale jest tam przecież cała strona w sumie o jeszcze innych wystawach, jakie organizujecie i co tam jest? Tak, mamy, mm, mamy sporo e, tego. To w samej prawda. bibliotece <grym> jest kilka wystaw. <grym> uh -huh. e, tak naprawdę cała przestrzeń biblioteki zmienia się na ten czas w, e, w komiksowo e, <grym> i każda tak naprawdę wolna galeria zmienia się też w wystawę prac komiksowych. Jedną z nich jest e, wystawa m, Głusi o głuchych, czyli mhm. właśnie twórczość, twórczość osób głuchych w komiksie, jest wystawa Michaliny Targosz, która odpowiada za tegoroczną wizualizację naszego festiwalu. Mamy wystawę w holu głównym Janne Karpowicz. Mamy Macieja Pałkę. Mhm. I to są, i to są w, samej, w, samej naszej, w samej naszej bibliotece, jeszcze w Uniwersytecie Artystycznym, z którym też współpracujemy. Będzie też wystawa Prac Helektory Otoczaka i te wszystkie, te wszystkie wystawy zachęcamy właśnie też do odwiedzenia. Wokół nich też zorganizowaliśmy grę terenową Co roku tak organizujemy komiksową grę terenową W trakcie której zbiera się stempelki I te stempelki układają się w komiks o kurczę, ale świetna inicjatywa, tak dodatkowo, że właśnie faktycznie oglądamy te wystawy, gdzieś tam przeczpijamy coś może nowego, coś ciekawego z nich, ale właśnie taki dodatkowy smaczek gdzieś tam ta te, te gra terenowa. super. Tak, to jest też fajna inicjatywa, która łączy trochę potrzeby starszych i młodszych, mm -hmm. i, młodszych <grymnie>. i młodszych odbiorców, no a na koniec mamy swój, swój własny komiks i też kilka, kilka prezentów, które, które każdy uczestnik otrzymuje za odbycie całej trasy. Mm -hmm. czy jak słyszycie tych wystawie trochę, ale warto odwiedzić każdą, bo tutaj może akurat coś e, fajnego jeszcze cię zgarnie, nie dosyć, że tylko doświadczenia, to jeszcze właśnie tutaj jakieś dodatkowe benefity może się pojawią. E, no ale właśnie, bo tutaj e, wystawy swoją drogą, ale wspomniałaś właśnie, że to wszystko między innymi w Bibliotece Uniwersyteckiej i tam też, e, jak zerkałam w wspomniany program, e, znajdziemy mapkę e, i szykujecie giełdę, w ramach której znajdziemy i strefę wystawców, ale też strefę Zinów. No i ja jestem ciekawa, co tam właściwie się znajdzie na tych dwóch strefach. E, strefa wystawców i strefa Zinów, tak, to, jest, to są te e, strefy, które właściwie co roku e, mm -hmm. tworzą giełdę. Giełda jest niejako centralnym punktem naszego, mm -hmm. naszego festiwalu. Ona co roku, mam wrażenie, że też się rozrasta. Mm. I już prawie, że chcę wychodzić e, z biblioteki. E, zapraszamy zarówno większych wystawców e, polskiego, e, polskie, e, polskich wystawców komiksowych, e, wydawców, e, bo i Kultura Gniewu, i Timow, e, i Scream Comics, ale też to, na co my stawiamy, to na e, twórczość niezależną, mhm. na, e, na artystów, e, którzy tworzą Krótkie formy komiksowe własnym sumptem, e, którzy, którzy tworzą właśnie ten niezależny rynek e, komiksu, e, komiksu polskiego, e, zinowego, e, i zawsze staramy się właśnie gromadzić e, tych twórców, te nowe głosy które pojawiają się na polskiej scenie komiksowej i w ramach właśnie tej giełdy, ale też w ramach y, tych darmowych komiksów, które, mhm. y, które rozdajemy w trakcie festiwalu, gdzie pojawiają się te głosy, gdzie te głosy i bardziej, y, bardziej już rozpoznawalnych twórców i tych młodych debiutantów czy, y, czy amatorów y, razem spotykają się w, w, naszych, w naszych darmówkach. Mhm. Super, bo to jest właśnie i to, że wspomniane wystawy, tutaj cała giełda, ale też mam wrażenie, że tworzy się z tego trochę takie miejsce spotkań i właśnie twórców z czytelnikami, z odbiorcami, ale też tak twórców między sobą, że tak jak mówisz, i osoby, które gdzieś tam są nowe w branży, zaczynają, próbują, ale też, które już na przykład są dłużej i to no, wszystko może się spotkać w tym jednym miejscu dzięki temu festiwalowi. Tak, to jest tak naprawdę cała kultura właśnie festiwalowa, konwentowa, to środowisko, mhm. środowisko komiksowe jest silnie um, z tym związane, każdy większy festiwal, a Pozyński Festiwal Sztuki Komiksowej jest już takim większym festiwalem. On właśnie jest też miejscem spotkania E, twórców, osób o tej samej pasji, e, odbiorców e, tych, tych treści, tych, tych komiksów e, możliwością dostania wryski, e, mhm. porozmawiania, e, posłuchania, bo to są też panele e, e, dyskusyjne. Także jest to, jest to tak, jest to to jest tak naprawdę takie swoiste święto komiksu, które, którym staramy się zarazić Poznań. Właśnie tak raz do roku mhm. chociaż. Nie ja mam nadzieję, że też ta nasza audycja się teraz też trochę przyczyni do tego, żeby jeszcze więcej osób tam do was przyszło, was odwiedziło i zobaczyło, co szykujecie. No bo jak wspominamy, program jest bogaty. Teraz było o wystawach o giełdzie, ale jeszcze między innymi konferencja i przecież panele, które też się szykują. No ale o tym to już za chwilę. Zostańcie dalej z nami. Prawda, nieprawda, no a wy mówić. Jak to się mówi. A później przyjdę do domu, nie pieni. Do Mati miał sen, nasza gwiazda. Na blokach Booking wszyscy za nim jak cień, Jego banda. Mati nie miał łatwo, bo kiedyś chciał biec. Chciał latać. Pierosy na dwóch i nagle znika ten lód To nie tratwa, ma dzisiaj lata. Nie ma, nie dzwoń, raczej nie wyjdzie. Nie ma, nie wiem kiedy wróci.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 nie ma, nie wiem kiedy wróci Posłuchaliśmy razem Dawida Teszkowskiego, a na antenie Radia Afera Trwa Literatura w ramach Sabotażu Kulturalnego. Prowadziłem dla Was Marta Głogowska, a moim gościem jest Asia Pankał. którą rozmawiamy o Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej. No i wgryźliśmy się już w ten bardzo bogaty program, i teraz myślę, że porozmawiamy sobie o tym, o czym na sam festiwalu będziemy mieli okazję rozmawiać, bo szykuje się między innymi konferencja, która w jakiś sposób też otwiera całą festiwal, bo zaczyna się ona w czwartek. Tak. E, konferencja to już jest e, tradycyjny element uh -huh. naszego festiwalu i właśnie otwarcia. Odbywa się ona co roku w czwartek i w piątek. Uh -huh. e, jest to dla nas ważne, bo to jest, e, to jest właśnie to połączenie tego, że o komiksie można rozmawiać e, poważnie, można rozmawiać e, naukowo, e, Możemy pokazać, że mamy środowiska badawcze, które mhm. zajmują się w Polsce komiksoznawstwem. I jak już, e, e, jak już tak się naukowo-badawczo wygadamy, to później możemy imprezować w sobotę i w niedzielę. E, w tym roku mamy temat, który też jest nawiązaniem do tematu zeszłorocznego, bo w tym roku, podobnie jak w zeszłym roku, będziemy mówić o... E, fantastyce w polskim komiksie. Mhm. E, będziemy zastanawiać się nad przestrzeniami, nad sensjami, nad sensami, nad narracjami e, polskiej fantastyki e, komiksowej, niejako rozwijając zeszłoroczne e, rozważania. Mhm. E, I mamy nadzieję, że ten materiał konferencyjne zostanie też wydany w formie pokonferencyjnej monografii właśnie o polskiej fantastyce komiksowej. Ja tu trzymam kciuki w takim razie, to monografię, bo fantastyka to też jest, e, myślę, coś ciekawego, bo tak samo jak wcześniej mówiliśmy, że ten komiks, tak gdzieś tam na te pierwsze skojarzenie, to gdzieś tutaj superbohaterowy coś, a tutaj jak wchodzimy w tą fantastykę, e, taką bardziej e, tu czarownicę, takie klimaty, że tak powiem, a sama nazwa konferencji, no to e, tak jak też wspomniałaś już wcześniej, ale to, mam na myśli to pierwsze hasło, czyli e, mapowanie wyobraźni, to też brzmi tak, no ciekawie, że co, co, co się za tym kryje w sumie. <śmie> Mapowanie wyobraźni tak naprawdę daje nam, y, to, jest, y, to jest określenie często wykorzystywane, takie y, nośne też, y, też w nauce, bo ono daje spore do, e, do działania. Uh -huh. Tak jak e, ma mapowa w mapowaniu szukamy różnych punktów stycznych. E, w mapowaniu możemy zastanowić się nad, e, nad pewną mm, nad pewną przestrzennością naszego, e, naszego, e, naszego problemu. E, trochę starać się e, usystematyzować, e, połączyć nasze, mhm. e, nasze różne, e, różne ujęcia i zobaczyć, czy mamy, czy mamy jakieś punkty, e, punkty styczne na wyobraźni, bo właśnie fantastyka to jest to uwalnianie wyobraźni, to jest takie e, to jest trochę zabawa e, zabawa e, f, formą, e, narracją e, ale też jednoczesne, jed, jednoczesne mm, angażowanie wyobraźni. Eee, w, w ramach tegorocznej, tegorocznej konferencji, której też już program jest, program jest dostępny, dużo, dużo będziemy rozmawiać o e, takiej wyobraźni krytycznej. Mhm. E, o tym, w jaki sposób komiks też może, może zachęcać e, do właśnie do myślenia bardziej, e, bardziej krytycznego, zachęcać do e, wyobrażania sobie, wyobrażania sobie przyszłości, tego, w jaki sposób ona może wyglądać, w jaki sposób, e, w jaki sposób też nasze działania mogą na to, na to wpływać. Mm -hmm. e, więc no myśl, myślę i czekam na to i mam nadzieję, że będzie, że będzie to równie, równie interesujące spotkanie, jak, jak ostatnio. Pewnie, bo przecież właśnie tak jakby nawet gatunkowo spojrzeć na no to fantastyka to raz, że ta klasyczna, o której jesteś tam mimochodem wspomniałyśmy, że właśnie wiedźmy elfy i tak dalej, i tak dalej, magiczne stworzenia światy. No ale przecież właśnie i jeszcze science fiction, ale też jeszcze horror. Gdzieś tak to wszystko nam się trochę zazębia w, tej, w tym dosyć bardzo szerokim gatunku. No ale ja też widziałam, że sama będziesz miała swoje wystąpienia na tej konferencji. Czy chciałabyś nas trochę uchylić rąbka tajemnicy, o czym tam będziesz planowała opowiadać? E, tak, to jest e, też w nawiązaniu do mojego zeszłorocznego wystąpienia, m, który poświęciłam e, figurze czarownicy e, mhm. w, polskim, e, w polskim komiksie. E, w tym roku też wychodzę od tego, mam tytuł Od czarownicy do Wiedźmuna. E, Wiedźmun to jest postać wygrowana przez Tomasza Samojlika. E, okay. E, też e, naszego lokalnego e, artystę komiksowego, artystę badacza, bo on jest również biologiem. E, e, I ten referat będzie koncentrował się o, no właśnie o krytyce ekologicznej w polskim komiksie fantastycznym. W jaki sposób e, te y, dwa można by się tak na pierwszy rzut oka wydawać odrębne zagadnienia, w jaki sposób one mogą się, mogą się łączyć e, e, w komiksie właśnie e, właśnie korzystając z tych e, figur y, czarownicy i Wiedźmuna. E, za dużo zarazać nie będę, bo referat jest jeszcze w procesie. <śmiech> <śmiech> ale, ale to jest właśnie też ciekawe, że dużo, dużo dosyć wątków ekologicznych, takiej też wyobraźni postapokaliptycznej pojawia mhm. się pojawia okay. się w tym roku na, na konferencji, co też, co też jakoś odnosi nas do, do takiej kryzysowości, w której żyjemy. I też mm -hmm. szukania pewnych inspiracji, pewnych odpowiedzi właśnie w takiej formie, e, formie komiksowej. Mnie tutaj bardzo tak e, prywatnie ta figura wiedźmy cieszy i, i raduje i jestem bardzo ciekawa, co przygotowałaś, no ale to już tak jak mówię, na marginesie trochę. Wróćmy do e, naszego programu, bo poza właśnie samą konferencją, o której teraz powiedziałyśmy, no to szykujecie też e, najróżniejsze panele, na których też będą odbywać się swoiste wystąpienia, pewnie potem też i dyskusje. E, manga, horror i post-apo oraz e, superhero, takie tutaj odszukałam. I czy mogłabyś nam troszeczkę zdradzić? Właśnie, Co tam szykujecie? Tak, to są takie nasze y, klasyczne tak naprawdę, tak naprawdę panele. E, co roku mm, spotykają się na tych panelach pasjonaci, mhm. e, którzy... Y, działa to bardzo podobnie do panelu konferencyjnego. Y, y, są każdy, w każdym panelu są przygotowywane zagadnienia, wystąpienia i właśnie one też odbywają się symultanicznie w trakcie naszej e, konferencji, także można między nimi sobie, e, sobie kroczyć. Mhm. E, na koniec panelu Superhero zawsze, to też jest już tradycja, odbywa się e, konkurs ryjówki o wszechwiedzy komiksowej. i tam, tam też można zdobyć różne, różne nagrody ciekawe. Mhm. Y i to są właśnie miejsca, to są, to są właśnie te, te punkty, gdzie spotykają się pasjonaci z danej, z danej dziedziny. Mm. E, czy to właśnie z komitetu superbohaterskiego bohaterskiego, magii, czy też poza po mamy też blok spotkań autorskich, gdzie, e, mogo, wy, gdzie mogą wypowiedzieć się twórcy, często właśnie też e, bohaterowie naszych wystaw, naszych warsztatów o ostatnich projektach czy, czy publikacjach, e, które e, czy dalszych planach które, mhm. e, które mają e, gdzieś tam na, na horyzoncie. E, I to jest to, to jest, to działa wszystko równolegle z, e, z giełdą mhm. e, i w, też z tą grą e, i, i właśnie z z rozdawaniem darmowych y, komiksów. Także to tak w te y, soboty i niedzielę tak się wszystko y, zgrabnie. Mamy nadzieję y, <śmiech> będzie przeplatać. <śmiech> to trzeba, Kciukiwa zapowiada się naprawdę na moc wrażeń. Można tutaj by tak to określić. E, jak jesteśmy przy tych panelach, to e, trochę bym jeszcze wróciła do czegoś, co w sumie już trochę wspomniałyśmy mhm. na początku. E, czyli Comic Connection. Co tam się kryje pod tym, co tak się szykuje właśnie w praktyce? Tam. Tak, to jest właśnie zebranie głosów twórców z różnych zakątków świata. Mhm. w dużej mierze z Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, bo mamy wrażenie, że to jest bardzo e, ciekawy i trochę y, pomijany y, teren y, badań nad komiksem, y, ale nie tylko właściwie badań nad komiksem. Często, y, często my Mówi nam się, że jesteśmy zapatrzeni w zachód. Mhm, okay. I faktycznie, gdyby tak się, zastano gdyby tak się zastanowić, to um, my nie mamy i silnej tradycji komiksowej, jak Francji, Belgii, w Stanach mhm. Zjednoczonych. Mamy zupełnie inne doświadczenia. E, I trochę staramy się właśnie zbierać te, te różne głosy, te różne perspektywy, zobaczyć jak to wygląda u sąsiadów, jak te estetyki komiksowe e, u nich wyglądają. E, czy jest to podobne u nas, czy jest to trochę inne. Więc spotykamy się na tej, w, na tej płaszczyźnie taki dyskursywnej, ale też na płaszczyźnie twórczej, bo mhm. z naszej współpracy Comis Connection też powstają e, ziny. E, właśnie. A, właśnie. Gdzie twórcy z różnych krajów łączą się w pary i razem tworzą flipbooka. Więc właśnie taki, e, taki zinek łączący, łączący dwie historie. Mhm. Mam wrażenie, że właśnie wasz festiwal jest dzięki temu, między innymi oczywiście, bardzo różnorodny, bo jest poznański więc gdzieś tam trochę osadzony w tej lokalności, ale gdzieś właśnie łączy w fanów z całej Polski, ale jeszcze właśnie i tych fanów, twórców, osób po prostu, które gdzieś tam siedzą w tej komiksowej społeczności właśnie jeszcze z zagranicy, więc to jest myślę, coś świetnego, że właśnie, tak jak wspominałaś w sumie wcześniej, że ta kultura konwentowa, cały tak na, naprawdę zlot fanów, po prostu ludzi, którzy gdzieś tam faktycznie w, si w tym siedzą i, i to jest to, co ich ciekawi. No, mamy, mamy nadzieję, że że jesteśmy takim miejscem, do którego i wydarzeniem, do którego chce się wracać i które jakoś mm -hmm. jednoczy właśnie te, te różne głosy i różne potrzeby. Mm -hmm. Jeszcze będę chciała Cię pytać o te spotkania autorskie i o warsztaty, ale to już za chwilkę. Zostańcie z nami dalej. <słuch> and mm -hmm z Literaturą i z Poznańskim Festiwalem Sztuki Komiksowej opowiadamy wam o całym bogatym programie tego wydarzenia, bo dzieje się bardzo dużo. Za mikrofonem Marta Głogowska i jest ze mną Asia Pankał, czyli właśnie jedna z organizatorek, czy jak to tu powiedzieć? Organizatorek. Organizatorek, myślę. dokładnie. I właśnie ty myślę, że wiesz o tym programie znacznie, znacznie więcej niż ja na przykład. No i tutaj chciałabym ciebie podpytać o wspomniane warsztaty, no bo znalazłam, że będzie sporo gości, jak wspominaliśmy wcześniej też tych międzynarodowych i czy mogłabyś właśnie opowiedzieć nam troszeczkę więcej na ten temat? Jakie warsztaty, jakie spotkania autorskie, co tam się będzie działo? Warsztatów też mamy kilka na część z nich miejsca już się rozeszły mhm. um, tak, właściwie dla każdego coś dobrego. E, mamy warsztaty dla dzieci z Bereniką Kołomycką, które zresztą wystawę też można mhm. odwiedzić w, w Bibliotece Raczyńskich w filii na Marcinkowskiego. E, mamy warsztaty z pisania scenariusza. Mamy warsztaty o komiksie ekologicznym. E, mamy warsztaty, które tworzy ułap, mhm. e, na które też e, Chyba już się miejsca skończyły. E, między innymi z technik tworzenia swojego notesu. E, tak. E, mamy. E, tak, właściwie te, te wszystkie warsztaty starają, starają się w jakiś, w, w jakiś sposób dotykać różnych elementów, elementów komiksu. Trochę mhm. rozkładając go na części pierwsze, właśnie scenariusz, rysunek, planowanie, zagadnienia, też różne style, bo każdy z tych mhm. twórców prezentuje trochę właśnie. inny styl, inną Szlana technikę. Kreska, inne kolory, wszystko e, tak, też techniki techniki tworzenia szkicu. Uh -huh. y I też z roku na rok widzimy, że zainteresowanie tymi warsztatami jest coraz większe, a więc też wydaje się, że coraz większe jest też zainteresowanie samym tym warsztatem komiksowym. Uh -huh. Bo tak naprawdę właśnie to robią te warsztaty, pokazują tą to pracę właśnie. trochę od kuchni, trochę od zaplecza. Jak się w ogóle wziąć za zarysowanie y, komiksu. Czy ten komiks jest? Mhm. czym może być? Jakie są jego elementy? Jaka jest jego forma? A to też jest świetne, że właśnie macie i tą taką część faktycznie, gdzie można gdzieś tam bardziej sobie przysiąść, trochę posłuchać na tych wspomnianych panelach, konferencji, e, gdzie są trochę co inni mają do powiedzenia właśnie gdzieś tam osoby z branży, ale też właśnie można spróbować trochę własnych sił dzięki tym warsztatom. Gdzieś tam, czy to poznać jakieś nowe osoby, które siedzą w tym mniej lub bardziej pewnie, e, czy właśnie zobaczyć się po to w praktyce, jak to wszystko działa. Też, I też, też spotkać się z twórcami tak mm -hmm, naprawdę, tak bo nie. to wszystko też tworzą twórcy, którzy na tym komiksiarze, komiksiarki, którym na tym rynku są od lat, które e, zęby na tym zjadły <śmiech> i które po prostu znają swój warsztat i, i wiedzą, jak to się robi. Mm -hmm. Bo właśnie, czy te spotkania autorskie to w sumie będą trochę w formie też takiego panelu, czy może to bardziej, e, bardziej interaktywne trochę z publicznością, czy to też totalnie zależy gdzieś tam od tych twórców? Wszystkie te panele są tak naprawdę interaktywne, bo wszystkie mhm. zakładają dyskusje i spotkania mhm. autorskie tak samo. To się okay. odbywa w formie wywiadu z twórcami, z badaczami, mhm. właśnie z ich ostatnimi projektami. W tym roku y, będą w, y, w trakcie spotkań autorskich tak naprawdę wszyscy twórcy i twórczynie y, wystawa, więc Janna Karpowicz, mhm. y, a więc też wspomniałam Wernika Kołomecka, y, wcześniej wspomniałem już Rafał Szłapa, Wojciech Stefaniec. Także to są, y, to są ci twórcy, z którymi będzie można też porozmawiać, a po spotkaniach autorskich będzie można otrzymać wryskę, a więc taką for formę autografu komiksa, mhm. od artystów nie dostaje się po prostu autografu, tylko to, to jest wryska w stylu a, danego... Właśnie wcześniej to danego, padło i byłam ciekawa tutaj, tak, co to jest. danego autora, to jest właśnie takie charakterystyczne okay. dla, dla też tej kultury komiksowej. Mhm. Super, no to też myślę, że coś takiego oryginalnego właśnie w stosunku do tych takich typowych trochę spotkań autorskich, jakie znamy. E, I powoli już tak patrzę na czas, że e, nas goni i, i jeszcze będziemy kończyć, ale jeszcze wam e, damy trochę chwilę z komiksem, ale jeszcze wracając do semestru naszego wydarzenia, o którym rozmawiamy, czyli po Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej. E, czy jest może coś, bo program jest bardzo bogaty, i czy jest może coś, co gdzieś przegapiłyśmy, a według Ciebie warto by to było jeszcze podkreślić, albo właśnie z tych rzeczy, które już powiedziałyśmy, żeby jeszcze gdzieś tam dosadniej to tutaj wybrzmiało na naszej antenie? E, myślę, że... W, y Ważnym jest y, powiedzenie, że jest to festiwal całkowicie otwarty. Uh -huh. Jest on bezpłatny. Nie odbywa się on tylko w bibliotece, ale rozlewa się trochę na miasto. Właśnie te różne wystawy uh -huh. mają, e, mają też swoje, swoje przestrzenie, które warto odwiedzić. E, I nie, powiedział, nie powiedziałyśmy o jednym, a to też nie, niebawem pojawi się taka informacja, jak co roku będzie też konkurs tworzenia niekończącego się komiksu, uh -uh. E, który organizuje Michalina Targosz przy e, przy swoim, przy swoim stoisku i tam właśnie i twórcy, i amatorzy będą mogli dodawać swoje kadry do, okay. do historyjki komiksowej, która będzie później jak co roku też publikowana przez, przez, Michalinę, przez Michalinę w, w internecie. Czy mhm. jeszcze kolejna tutaj rzecz, której można wziąć udział, można się dołączyć i gdzieś tą swoją cegiełkę dołożyć. Z tak, no i na pewno to, co zawsze cieszy się olbrzymią popularnością, to są właśnie te dwa momenty w ciągu dnia gdy rozdajemy darmowe komiksy uh -huh. e, i gdy tworzy się w bibliotece ogromna kolejka, w e, <śmiech> której właśnie stoją e, ludzie, żeby dorwać tytuły, na które, na które czekają i zebrać cały komplet, to jest akcja, zbierze je wszystkie. <śmiech> zbierze wszystkie. <śmiech> Jak karty trochę. <śmiech> tak, dokładnie. Super, świetnie. To jeszcze porozmawiamy sobie chwileczkę o samym komiksie, ale to już jeszcze za moment. ci to Twoje ręce, pozostawiły tu ślad. Zatrzymaj się, zanim znikniesz cała. Nie jestem pewny, jaki jestem, chociaż nie zmienia się twarz ostatnio. Casino była pierwszą piosenką, jaką usłyszeliśmy w sobotarzu e, w ramach Itera Natury i też trochę się z nią żegnamy, ale jeszcze rzutem na taśmę jestem mną Asia Pankał i rozmawiałyśmy o Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej, e, który no, kręci się właśnie wokół tych komiksów i ja już tak trochę kończąc chciałam Ciebie, jeszcze zapytać, czym właściwie dla Ciebie są te komiksy? Są wieloma rzeczami. Są formą rozrywki, ale są też e, przestrzenią do refleksji, mm -hmm. e, do namysłu nad, e, nad niektórymi kwestiami e, społecznymi, tożsamościowymi, kulturowymi. Mm. Komiks jest chyba dla mnie jednym z ciekawszych przejawów e, popkultury, w którym mm -hmm. jakoś się związałam i w płaszczyźnie prywatnej, i w płaszczyźnie zawodowej. I trochę niech to trwa, co I nie? I trochę niech to trwa. Super, świetnie. No i ostatnio w ramach literatury lubię właśnie tutaj pytać moich gości o ich e, książkowych ulubieńców, ale też takie właśnie polecenia. I też to dla mnie prywatne, a też przede wszystkim dla naszych słuchaczy. E, no i łącząc e, z tym wydarzeniem, o jakim mówimy, czyli Poznański wystawy Sztuki Komiksowej, nie może być inaczej, niż żebym Ciebie nie zapytała o takich właśnie Twoich komiksowych ulubieńców, Twoje polecajki. E, tak... Myślę, że jedną z ulubieńczyń mm -hmm. e, by komiksowych, którą mogę z tym sumieniem polecić, to jest Kasia Mazur mm -hmm. i jej praca e, bez Pamiętnika Autystki. Mm -hmm. e, to Uderzają w bardzo takie czułe akordy. To jest y, artystka, która i na płaszczyźnie takiej y, scenariuszowej, i na płaszczyźnie graficznej bardzo mi odpowiada i ma taką charakterystyczną dla siebie właśnie kreskę, którą mogę mm -hmm. z czystym sumieniem polecić. Do sprawdzenia zdecydowanie. Tak, myślę, że i dla początkujących fanów komiksu, i już dla bardziej zaawansowanych, to jest takie nazwisko do polecenia. Mhm, dobra, Zapisuję w głowie na pewno, żeby tutaj sobie e, Kasię Mazur sprawdzić i Wam to też e, polecam, a jeszcze bardziej polecam Wam zainteresować się poznańskim festiwalem sztuki komiksowej, który już od 16 do 19 kwietnia w Bibliotece Uniwersyteckiej, ale jak się dowiedzieliśmy, nie tylko e, będzie się działo tutaj w Poznaniu, więc wydarzenie literackie, komiksowe, no myślę e, nic, tylko brać udział, zapraszamy gorąco. A Moją gościnią była Asia Panka z Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej właśnie i z tego miejsca dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję Dzięki. bardzo. Dzięki i zapraszamy jeszcze raz 16-19 kwietnia na Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej. To była Literatura. prowadziłam dla Was Marta Głogowska, a realizowała mnie Alicja Miszczak. Dzięki serdeczne i do następnego.